Zagadka jedenasta, czyli nareszcie koniec wakacji. Gdyby zapytać detektywa Pozytywkę, czy wierzy w przesądy, byłby w kłopocie. Wprawdzie nie uważa, że w piątek trzynastego jest łatwiej złamać nogę niż, dajmy na to, w sobotę czternastego. Ani, że widok czarnego kota zwiastuje większe kłopoty niż widok kota rudego w ciapki. Ale już na przykład gdyby to martwiak zamiast czarnego kota przebiegł drogę detektywowi Pozytywce, wówczas nasz dzielny bohater z pewnością zawahałby się, czy nie zmienić trasy. Bo choć detektyw Pozytywka nie wierzy w większość powszechnie uznawanych przesądów, to ma kilka takich, w które wierzy wyłącznie on sam. Detektyw Pozytywka nie łapie się za guzik, ujrzawszy kominiarza, ale na widok piekarza natychmiast chwyta za sznurowadło. Detektyw Pozytywka nie spluwa trzykrotnie przez lewe ramię, aby nie zapeszyć, spluwa za to pod prawe kolano, aby, jak tłumaczy, niczym się nie peszyć. Detektyw Pozytywka nie rozpacza, gdy rozsypie sól, rwie jednak włosy z głowy, gdy rozsypie cukier. I tak dalej, i tym podobne. Wśród wielu nietypowych przesądów detektywa pozytywki, jeden ma szczególne znaczenie dla samopoczucia naszego bohatera. Otóż detektyw pozytywka każdego ranka zwraca baczną uwagę na to, którego z mieszkańców kamienicy ujrzy pierwszego. Jeżeli są to Asia, Zuzia lub Dominik, detektyw pozytywka wierzy, że dzień minie mu wesoło i bez trosko. Jeżeli jest to pan Mietek, dozorca, dzień będzie pracowity. Jeżeli jest to pani Majewska, dzień będzie smutny i zrzędliwy. Jeżeli jest to pani Ryczaj, nauczycielka języka polskiego, dzień będzie obfitować w niespodziewane zadania i sprawdziany. A jeżeli jest to martwiak, to... no tak. Jeżeli pierwszą osobą, jaką detektyw pozytywka spotyka pod kamienicą jest martwiak... Wówczas, po nadchodzącym dniu, można spodziewać się wszystkiego, co najgorsze. Jednak w dniu, w którym rozpoczyna się nasza opowieść, szczęście detektywowi pozytywce dopisało. Pierwszą osobą, którą ujrzał rano, był spocony, zaaferowany strażak. Drugą osobą również okazał się strażak. Trzeciego strażaka detektyw Pozytywka zauważył dopiero po pewnym czasie. Przesłaniały go kłęby dymu, buchające z jednego z piwnicznych okienek. Czwarty strażak rozwijał właśnie strażacką sikawkę. Piąty siedział za kierownicą strażackiego wozu. Pięciu strażaków o poranku szepnął zaaferowany detektyw. Ciekawe, co to może oznaczać. Pożar! Odezwał się stojący przy trzepaku pan Mietek. Myśli pan? Detektyw Pozytywka spojrzał na pobladłego dozorcę. Nie myślę, tylko widzę, westchnął pan Mietek. Pożar w piwnicy. Zapalił się składzik rupieci. Ten, w którym trzymam, ale nim detektyw Pozytywka dowiedział się, co pan Mietek trzyma w składziku rupieci, nastąpił wybuch. Z piwnicznego okienka wystrzelił ognisty jęzor i liznął trawę pod stopami strażaków. Detektywowi pozytywce ścierpła skóra. Miał wrażenie, że z osmolonej piwnicy wylezie zaraz ziejący ogniem smok i wszystko schrupie, łącznie z wozem strażackim, trzepakiem i ławeczką. — Beczułkę z rozpuszczalnikiem — dokończył zmartwiały pan Mietek. Pana Mietka też schrupie, przemknęło detektywowi pozytywce przez głowę. A potem miotłe, Lub mnie. Ale chyba miotłe, bo jest grubsza. Pocieszył się, zerkając na trzymane przez pana Mietka narzędzie pracy. Teraz krzyknął któryś ze strażaków. Strumień białej piany zakneblował buchającą ogniem paszczę. Potwór cofnął się z głośnym sykiem do swojej nory. Dzieci w szkole? Zapytał ni w pięć, ni w dziewięć detektyw Pozytywka. Pewnie tak. Wczoraj był początek roku szkolnego. Pan Mietek spojrzał na niego ze zdumieniem. Przecież to właśnie detektyw najbardziej się cieszył z końca wakacji. A co? Przynajmniej ich nie zje. Co? Nie, nic. Zmieszał się nasz bohater. Dobrze, że są w szkole. Nikt nie będzie mówił, że to one zapruszyły ogień. Nikt by tak nie powiedział. Pan Mietek wzruszył ramionami. Z rana w piwnicy byli ludzie z administracji. Coś tam spawali, no i widzi pan. Detektyw Pozytywka pokiwał głową. Jeden ze strażaków uparcie lał gaśniczą pianę w wypalone piwniczne okienko. Drugi zniknął za drzwiami klatki schodowej. Wbiegając do piwnicy musiał zderzyć się z martwiakiem, bo do uszu pana Mietka i detektywa Pozytywki doszedł głośny rumor, a zaraz potem wypowiedziane znajomym głosem przekleństwo. Po chwili właściciel głosu pojawił się na podwórzu. Martwiak obrzucił ponurym spojrzeniem strażaków, pana Mietka i detektywa Pozytywkę, po czym splunął i bez żadnego skrępowania zaczął rozcierać stłuczone pośladki. Gdy ból minął, sięgnął po papierosa, zapalniczkę i sekundę później dymił równie efektownie jak płonąca piwnica. – Panie Mietku, jest pan pewny? – zapytał detektyw Pozytywka że to ludzie z administracji zapruszyli ogień? Pan Mietek powędrował za jego wzrokiem. Jestem pewny, uśmiechnął się mimo Zresztą sami wezwali straż, gdy było już wiadomo, że nie ugaszą pożaru. Martwiak nie ma z tym nic wspólnego. Szkoda, przeszło przez myśl detektywowi Pozytywce, ale zaraz przywołał się do porządku. To, że nie lubi martwiaka, nie oznacza, że ma prawo oskarżać go o wszystko co najgorsze. Zwłaszcza, gdy brak wyraźnych dowodów. Kiedy ostatnio oskarżył martwiaka o podszywanie się pod księdza, policjanci uznali, że równie dobrze mogła to być niewinna zabawa w przebieranie. Kilka dni później schowek, w którym wybuchł pożar, był już wysprzątany, wymalowany, a piwniczne okienko przestało straszyć czarną gardzielą. Pan Mietek z zapałem pucował nowo wstawioną szybkę, chcąc jak najszybciej zapomnieć o reprymendzie, jakiej udzielili mu strażacy. O, bo przecież mieli rację. Przechowywanie w schowku beczułki z rozpuszczalnikiem nie było zbyt mądre. Pan Mietek obiecał, że nie będzie tam już trzymał żadnych łatwopalnych materiałów. Zobowiązał się też dopilnować, aby wszyscy lokatorzy zrobili przegląd szpargałów w piwnicy. Potem zawiesił na każdym półpiętrze gaśnice, na podwórzu i na strychu zaś ustawił skrzynie z piaskiem do gaszenia ognia. I dopiero wtedy odetchnął z ulgą. Zdaniem dzieci stanowczo za prędko. A skąd pan wie, że wszyscy porządnie uprzątnęli swoje piwnice? Wymądrzał się Dominik. Bo sprawdziłem, odpowiedział pan Mietek. U martwiaka też? zapytała Zuzia. Martwiak ma tu biuro, a nie skład niepotrzebnych rzeczy. Pan Mietek wzruszył ramionami. Martwiak pali papierosy, powiedział z naciskiem Dominik. Dozorca spojrzał na niego ciężkim wzrokiem. Twój tata też pali papierosy. Martwiak pije herbatę, wtrąciła Asia. Pan Mietek próbował zachować powagę, ale nie udało się. Parsknął śmiechem. No co? Zaczerwieniona Asia patrzyła to na dozorcę, to na roześmianych Dominika i Zuzię. Żeby zrobić herbatę, trzeba zagotować wodę, a w piwnicy chyba nie ma kuchenek gazowych. A słyszałaś o czajnikach elektrycznych? Zachichotał dominik. Słyszałam, krzyknęła Asia. Ale słyszałam też o butlach gazowych. Moja mama gotowała na takiej, gdy byłyśmy na Mazurach. I obraziwszy się, poszła do domu. Pan Mietek potarł w zamyśleniu czoło. Podejrzenia Asi wcale nie były pozbawione sensu. Na 99% martwiak używa czajnika elektrycznego. Bo to i wygodniej. I szybciej, i mniej zachodu. Ale przecież nigdy nie wiadomo, co takiemu strzeli do głowy. A strażacy mówili wyraźnie. Żadnych materiałów łatwopalnych, żadnych kanistrów z benzyną czy ropą, żadnych beczułek z rozpuszczalnikami, wreszcie żadnych butli z gazem. Pan Mietek podszedł na palcach do uchylonego okienka agencji Czarnowic. Udając, że zbiera śmieci, pochylił się i ukradkiem zajrzał do środka. Niestety niewiele dostrzegł w mroku piwnicy. Wyraźnie za to poczuł zapach smażonych kotletów. — Panie martwiak! — krzyknął podenerwowany. — Mogę pana prosić na chwilkę? Gdzieś z głębi ciemnego pomieszczenia dobiegły go gniewne pomruki, sapanie, a po chwili za przybrudzoną szybką ukazała się czerwona twarz martwiaka. Jestem zajęty, warknął. Pamięta pan, co mówili strażacy? Zawołał pan Mietek. A niby jak mam pamiętać? spytał martwiak. Panu mówili nie mnie. W piwnicach nie można trzymać niczego, co grozi wybuchem, wyrecytował dozorca. To nie trzymaj pan. Ja nie trzymam, oburzył się pan Mietek. Za to pan smaży kotlety. W przekrwionych oczach martwiaka zabłysła kpina. Dobrze się pan czuje, zarechotał. Od kiedy to kotlety wybuchają? Czyli naprawdę pan smaży, tak? krzyknął pan Mietek. A daj mi pan spokój, prychnął martwiak. Bo jak nie, to zadzwonię po psychiatrę. Po czym zatrzasnął okienko tuż przed nosem oburzonego dozorcy. Pół minuty później pan Mietek pukał do drzwi mikroskopijnej siedziby agencji różowe okulary. Chwileczkę. Detektyw Pozytywka próbował uspokoić rozindyczonego pana Mietka. Zapach kotletów to jeszcze żaden dowód. A na czym je smażył? Zdenerwował się pan Mietek. Na kaloryferze? Przecież mógł się pan pomylić. Detektyw Pozytywka wciągnął brzuch, by zrobić dozorcy więcej miejsca. Naprawdę nie ufałbym aż tak bardzo własnemu nosowi. A nawet jeżeli były to kotlety, to może martwiak smażył je na kuchence elektrycznej. Pan Mietek nie wyglądał na przekonanego, ale ze wszystkich sił pragnął uwierzyć, że przekonany jednak jest. Może i racja, westchnął. Jestem przewrażliwiony. Wszystko przez ten pożar. I, wmawiając sobie, że nie ma powodu do niepokoju, ruszył na dół. Detektyw Pozytywka w zamyśleniu wyjrzał przez okienko poddasza. Nieopodal, na antenie telewizyjnej, Przysiadło pięć nastroszonych wron. Patrzyły ponuro ponad dachami kamienic, w milczeniu i bez ruchu. Pięć czarnych wron po południu, szepnął detektyw pozytywka. Ciekawe, czy to jakiś znak. Ale odpowiedziała mu tylko cisza. Tknięty nagłym przeczuciem detektyw, chwycił kurtkę i wybiegł z agencji. Nie zważając na złowrogie skrzypienie drewnianych schodów, przeskakiwał po trzy stopnie naraz, byleby jak najszybciej znaleźć się na dole. Głośne trzaśnięcie drzwi od klatki schodowej tylko utwierdziło go w przekonaniu, że trzeba się śpieszyć. Z okna na półpiętrze wypatrzył zwalistą sylwetkę martwiaka znikającą w bramie kamienicy. Sekundę później nasz bohater był na zewnątrz. — Na Boga, panie Pozytywka, trochę ostrożniej — zawołała pani Majewska. Detektyw pozbierał rozsypane na chodniku zakupy, bąknął parę słów przeprosin, a potem, nie czekając, aż pani Majewska powie do końca, co sądzi o dorosłych, którzy zachowują się jak dzieci, pognał na ulicę. Martwiak przepadł. — No nie — jęknął z zawodem nasz dzielny bohater. — Pięć wron po południu, czyli wielka klapa. Dobiegło go ciche syknięcie. Detektyw Pozytywka spojrzał w stronę stojącego na chodniku niewielkiego szyldu reklamowego. Każdego ranka wystawiał go przed swym zakładem pan Józef, zegarmistrz. – Jest w sklepiku – szepnął szyld. – Na placu obok. – Kto? Pan Józef? – zdziwił się detektyw Pozytywka. – Ależ skąd – prychnął szyld. – Martwiak. Ku zdumieniu przechodniów szyld ruszył nagle przed siebie. Ukryta w środku Zuzia tak żwawo przebierała nogami, że detektyw z trudem dotrzymywał jej kroku. Zatrzymali się dopiero za rogiem. Tu poczekamy, szepnęła Zuzia. Nie mogę czekać, zaprotestował detektyw Pozytywka. Muszę wiedzieć, co martwiak kupuje. Spokojnie, dowiemy się, wysapała Zuzia. Przecież tam jest Dominik. Niech pan spojrzy. Detektyw Pozytywka wychylił się ostrożnie, ale mimo zapewnień Zuzi nigdzie Dominika nie wypatrzył. Ba, nie tylko Dominika. Nikogo tam nie wypatrzył. Przed wejściem, podpowiedziała Zuzia. Przed wejściem stoi kosz na śmieci, zauważył detektyw Pozytywka. No właśnie, Zuzia skinęła głową. Detektywowi przyszło na myśl, że trzeba będzie wysłać Zuzię do lekarza. I w tym właśnie momencie koszowi na śmieci niespodziewanie wyrosły nogi. Biegł w stronę osłupiałego pozytywki. Ledwie zdążył go dopaść, w drzwiach sklepiku stanął martwiak. Zmykamy, szepnął nasz bohater. Minutę później tłoczyli się w ciasnej siedzibie agencji różowe okulary. Co kupował? zapytał podekscytowany detektyw. Nic ciekawego, Dominik machnął lekceważąco ręką. Miałem nadzieję, że wyśledzimy martwiaka, jak idzie kupić nową butlę gazową albo napełnić gazem starą. Tyle tylko, że... Ale co kupił? Zniecierpliwił się detektyw Pozytywka. Zapałki? Zapalniczkę? Gulasz w słoiku, odparł Dominik. I elektryczną zapalarkę. Taką, jaką ma nasza babcia. No! To sprawa jasna. Detektyw Pozytywka aż klepnął się z uciechy w kolano. Lećcie powiadomić pana Mietka, że nos go nie zawiódł. Martwiak trzyma w piwnicy butlę z gazem. Jeśli jej nie usunie, pan Mietek będzie miał prawo zadzwonić na policję. Dominik wymienił z Zuzią zaniepokojone spojrzenia. Ale chyba pan nie zrozumiał, wykrztusił po chwili. Wcale nie wiemy, czy tam jest butla. Nie widzieliśmy jej. Nie szkodzi, detektyw pozytywka się uśmiechnął. Pięć wron po południu. Wiecie, co to oznacza? Co? spytała Zuzia. Nie mam pojęcia, zachichotał nasz bohater, ale na pewno nie to, że martwiak odgrzewa obiady na kuchence elektrycznej. A potem zerknął na sterczącą nad dachem antenę. A jak dobrze, że dzieci wróciły z wakacji i że rozpoczną się zwyczajne, codzienne kłopoty. <grym> Detektyw pozytywka miał rację. Martwiak prawie na 100% nie odgrzewał obiadu na kuchence elektrycznej. Jak sądzisz, co pozwoliło naszemu bohaterowi wyciągnąć takie właśnie wnioski? Czytał Wojciech Malajka.